Ewangelia Świętego Marka, rozdział szósty A wyszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej i szli za nim uczniowie jego. A gdy przyszedł sabat, począł uczyć w burznicy, a wiele ich słuchając zdumiewali się i mówili Skądże temu to wszystko? A co to za mądrość, która mu jest dana? że się i takie mocy dzieją przez ręce Jego. I zali ten nie jest cieśla, syn Maryi i brat Jakuba i Jozesa i Judasa i Szymona, a zaż tu nie masz i sióstr Jego u nas? I gorszyli się z niego. Ale Jezus rzekł do nich, nie jest ci prorok bezeczci, chyba w ojczyźnie swojej, a między pokrewnymi i w domu swoim. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore, wkładając na nie ręce, uzdrowił. A dziwował się niedowiarstwu ich i obchodził okoliczne miasteczka nauczając. Tedy zwoławszy do siebie onych dwunastu, począł je po dwóch rozsyłać i dał im moc nad duchami nieczystymi. I rozkazał im, aby nic nie brali na drogę. Jedno tylko laskę, ani tajstry, ani chleba, ani w trzos pieniędzy, ale żeby się obuli w trzewiki, a nie obłuczyli dwóch sukien. Zatem mówił do nich, gdziekolwiek w niej w dom, tam zostańcie, póki byście stamtąd nie wyszli. A którzy by waskolwiek nie przyjęli, ani was słuchali, Wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miastu onemu. Tedy wyszedłszy kazali, aby ludzie pokutowali i wyganiali wiele dyjabłów i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je. A usłyszał o tem król Herod, bo się imię jego stało rozsławione. I rzekł, Jan Chrzciciel z martwych wstał, dlatego się cuda dzieją przezeń. A drudzy mówili, Eliasz to jest. Drudzy zaś mówili, prorok to jest, albo jako jeden z onych proroków. Co usłyszawszy Herod, rzekł, ten jest Jan, którego mi ściął, on z martwych wstał. Albowiem tenże Herod, posławszy, pojmał Jana i wsadził go do więzienia dla Herodyjady, żony Filipa, brata swego, iż ją był pojął za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie godzi się mieć żony brata Twego. A Herodyjas czyhała nań i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod obawiał się Jana, wiedząc, iż był mężem sprawiedliwym i świętym. I oglądał się nań, i słuchając go wiele czynił, i rad go słuchał. A gdy przyszedł dzień sposobny, którego Herod obchodząc pamiątkę narodzenia swego, wieczerzą sprawił na książęta swoje i na hetmany i na przedniejszy z Galilei, a gdy weszła córka onej Herody Jady i tańcowała i podobała się Herodowi i spółsiedzącym, rzekł król do dzieweczki. Proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek byś mnie prosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego. Ona tedy wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić. A ona rzekła, o głowę Jana Chrzciciela. A tak ona zaraz wszedłszy prędko do króla, prosiła, mówiąc, chcę, abyś mi teraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, wszakże dla przysięgi i dla współsiedzących nie chciał jej odmówić. A zarazem posławszy król kata, rozkazał przynieść głowę jego. A on poszedłszy, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie, a dał ją dzieweczce. A dzieweczka dała ją matce swojej. Co gdy usłyszeli uczniowie jego, przyszli i wzięli ciało jego i położyli je w grobie. A apostołowie zszedłszy się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko i co czynili i czego uczyli. I rzekł im. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce puste, a odpocznijcie trochę, bo ich wiele było, co przychodzili i odchodzili, tak iż nie mieli wolnego czasu, żeby jedli. I odjechali w łodzi na miejsce puste osobno, a widząc je lud, że odjeżdżali, poznało go wiele ich i zbierzeli się tam pieszo ze wszystkich miast, i poprzedzili je i zgromadzili się do niego. A wyszedłszy Jezus, ujrzał wielki lud i użalił się ich, iż byli jako owce nie mające pasterza i począł ich nauczać wiele rzeczy. A gdy już czas mijał, przystąpiwszy do niego uczniowie jego rzekli, to miejsce jest puste, a już czas mija, rozpuść je. Aby poszedłszy do okolicznych wsi i miasteczek, nakupili sobie chleba, bo nie mają co by jedli. A on odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I rzekli mu, szedłszy kupimy za dwieście groszy chleba, a damy im jeść. A on im rzekł, wieleż chleba macie, idźcie, a dowiedzcie się. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli pięcioro i dwie ryby. Tedy im kazał wszystkie gromadami posadzić na zielonej trawie. I usiedli rząd pod rzędu. Tu po stół, tu zaś pięćdziesiąt. A wziąwszy one pięć chlebów i one dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił. I połamał one chleby i dawał uczniom swoim, aby kładli przednie. I one dwie ryby rozdzielił między wszystkie. I jedli wszyscy, i nasyceni byli, i zebrali u łomków dwanaście koszów pełnych i z onych ryb. A było tych, którzy jedli chleby około pięciu tysięcy mężów. I wnet przymusił ucznie swoje, aby wstąpili w łódź i uprzedzili go na drugą stronę ku Betsajdzie, aż ażby on rozpuścił lud. A odprawiwszy je. Szedł na górę, aby się modlił. A gdy był wieczór, była łódź w pośród morza, a on sam był na ziemi. I widział, że się spracowali wiosłami robiąc, bo wiatr mieli przeciwny. A tak około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu. I chciał je wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, żeby była obłuda. I krzyknęli, bo go wszyscy widzieli i wylękli się. Ale zaraz przemówił do nich i rzekł im Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wstąpił do nich w łódź i uciszył się wiatr. A oni się sami w sobie nader zdumiewali i dziwowali, bo nie zrozumieli strony chlebów, gdyż serce ich było zdrętwiałe a przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret i przybili się do brzegu. A gdy wyszli z Łodzi, zaraz ci, co go poznali, obierzawszy wszystkie one okoliczną krainę, poczęli nosić na łożach tych, którzy się źle mieli, gdziekolwiek usłyszeli o nim, że tam jest. A gdziekolwiek on wszedł, do miasteczek, albo do miast, albo do wsi, Kładli niemocne po ulicach i prosili go, aby się tylko dotykali podołka szaty jego, a ile się go ich dotknęli, byli uzdrowieni.